On przyszedł po to, by rozpakować to, kim jesteś. On jest szczęśliwy, gdy twoje życie jest oparte w stu procentach na tobie i w stu procentach na Bogu. Ponieważ jesteś ponad naturalny. To znaczy, że możesz więcej niż mogłeś sobie kiedykolwiek wyobrazić. Nie przyjmuje się tymi wszystkimi rzeczami, jak błędy, które ci się zdarzają. On nie wszystkie przykrył. Tak naprawdę wszystko, do czego On Cię zaprasza, to byś kochał się uczyć. Nie ma nic przeciwko temu, że popełniasz błędy. On uwielbia te zmagania, w których jesteś. Okej, okay, wyjaśnię Wam to w ten sposób, bo widzę, że kanapka, którą zrobiłem, jest dla Was nie do przełknięcia. Jak wiele z was jest mamami? Prawie wszystkie. Co robicie, gdy wasze pierwsze dziecko uczy się chodzić? padacie na kolana, rozkładacie swoje ręce naprawdę szeroko, macie na twarzy ten niesamowity uśmiech i mówicie, no chodź. No, chodź, popatrzcie na wasze dziecko stojące na swoich chybotliwych nóżkach, trzymające się kanapy, patrzące na was, patrzące na, na Twoją podekscytowaną twarz, szeroko otwartymi oczami, wtedy on lub on próbuje iść, porusza się, i wtedy łup upada na kolana i śmiga na czworakach do Ciebie. Nie masz nic przeciwko temu podkowi. Po prostu podnosisz je, odwracasz tą zasilnianą stroną, by wycałować je tak mocno, jak tylko się da, po czym stawiasz je w dokładnie tym samym miejscu i zajmujesz swoją pozycję, mówiąc No chodź! I w ogóle nie przejmujesz się tym, ile razy ono oszukuje, idąc na czworakach. Nigdy nie jesteś zaniepokojony zmaganiami, jakie ma z tym chodzeniem. Po prostu delektujesz się tym procesem, w którym stajesz się zwycięzcą. Skąd się to wzięło? To jest dokładnie to, jak Bóg postępuje z Tobą. Jak wiele z was matek, gdy macie urodziny, dajecie swojemu dziecku pieniądze, gdy kupiło wam prezent? Skąd się to wzięło? To dokładnie to, jak Pan postępuje z tobą. On daje ci prezent, który chce otrzymać od ciebie. Pamiętacie? Wszystko pochodzi od Boga. Od Niego, przez Niego, dla Niego. Musisz zrozumieć, że jest wydzielone miejsce dla ciebie. Nazywa się pierwsza miłość. Gdzie jesteś zanurzony w miłości pomiędzy Ojcem i Synem. I czujesz presję Ducha Świętego, Jego dłonie na twoich ramionach mówiącego Zostań. Zostań tu. Zostań tu. Zostań tu, Zostań tu troszkę dłużej. I rozumiesz, że każda pojedyncza rzecz w Twoim życiu ma związek. Wszystko. Każdy problem, każda trudność jest o tym, kim Bóg chce być dla Ciebie. Powstaje ważne pytanie, które należy zadać. Dzisiejsze kazanie jest, by ci to pokazać. Jak jesteś poznany w niebie. Żeby to ogarnąć, trzeba się zapoznać z Biblią co może być pomocne. To zrobiliśmy rano, a dziś wieczorem popatrzymy, jak jesteś znany w niebie, w zderzeniu, kim nie jesteś na ziemi. Żebyś mógł właściwie zrozumieć podróż, w której uczestniczysz, jak współdziałać i stać, się, stać w przymierzu z Bogiem. To tak jak Mojżesz na górze, gdy Bóg chce mu objawić samego siebie. Słuchaj, Mo, wezmę cię w góry, ale słuchaj, chcę ci pokazać moją chwałę. Bóg miał na myśli, chcę ci pokazać moją dobroć. Ja sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed tobą, ponieważ chwałą Boga jest to, że jest dobry, że jest nieskończenie dobry, wiecznie dobry. A my przezwyciężamy zło przez dobro. Tak? I to jest to o życiu w duchu, w walce. Nie możemy być sprowokowani przez wroga. Nie możemy. Nie możemy być sprowokowani przez niegodziwych ludzi. Nie możemy być sprowokowani przez oddziały przeciwnika. To jest prawda królestwa. Jedyne, co może nas sprowokować, to Boża dobroć. Co Bóg zaczyna robić w Twoim życiu, gdy ktoś się Tobie przeciwstawia? Uczy Cię, jak być dobrym Uczy Cię wtedy, w tym właśnie momencie, jak obdarować dobrocią kogoś, kto Cię nie lubi Gdy Twoim wyzwaniem jest zbyt długi miesiąc, niewystarczająca ilość pieniędzy może dobroć rzuca cię wyzwanie do tego, by uwierzyć w więcej Gdy jesteś w czasie wojny, przezwyciężasz zło dobrem i najważniejszą rzeczą jest naprawdę nie możesz kochać twojego wroga. Twoim jedynym wyzwaniem jest Boża dobroć. O to właśnie chodzi. Jesteśmy obywatelami nieba tu na ziemi. Niebo rzuca nam wyzwanie, byśmy żyli jak niebo. Masz pytanie, które zawsze zadajesz? Czy niebo naprawdę istnieje jak jak frustracja? Ale czy, czy jest jakaś frustracja w niebie? Nie istnieje również na ziemi. Tak jest. Bo co jeśli nie jesteś sfrustrowany? Co jeśli po prostu nie wiesz jak być cierpliwy? Co jeśli nigdy nie mógłbyś być sprowokowany przez przeciwności? Przenigdy. Co jeśli możesz być sprowokowany tylko owocami Ducha Świętego? Co jeśli owoce Ducha są potężniejszą bronią przeciwko wrogowi niż dary Ducha Świętego? Co jeśli możesz miarzyć wroga przez bycie radosnym? Co jeśli jest wydzielone miejsce dla ciebie w duchu, gdzie pokonujesz wroga przez łaskę? Przygniatasz go przez twój pokój. Ścierasz go twoją radością. Przygnębiasz go miłością, jaką masz w Bożym sercu. Co jeśli możesz wprawić wroga w depresję, zmęczenie, znużenie? W płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli nie ma takiego miejsca w duchu, Jezus nie jest Panem. No co wy? To wszystko Jego majestat. To wszystko Jego majestat. Walka nie jest przejmowaniem autorytetu nad diabłem. To jest tylko konsekwencja. Prawdziwa wojna to odkrywanie niepodległości, wszechmocy i majestatu Jezusa. Prawdziwa wojna to, gdy jesteś tak zaangażowany w Jezusa do tego stopnia, że kiedy wróg patrzy na ciebie, to zdaje sobie sprawę, że nie może wygrać i odpełzuje, zanim otworzysz oczy. Jeśli ludzie nie widzą swojej prawdziwej tożsamości, to trudno im w, nich, w niej chodzić. To dlatego Kościół składa się z połączonych relacji, gdzie wszyscy niby wiemy, że jesteśmy w Jezusie. Ale najważniejszą rzeczą jest nie odnosić się do ludzi w zależności od ich zachowania, ale odnosić się do nich według ich tożsamości. To jak mówienie prawdy w miłości. Mówienie prawdy w miłości to nie jest mówienie komuś, kogo nie lubimy, o czymś coś źle robi, w stylu, mówić ci to w miłości, siostro. To nie miłość, tym mała trująca żmija. To nie jest mówienie prawdy w miłości. Te dwa zupełnie inne światy różnią się między prawdą i prawdą. To może być prawda, że ta osoba ma złe usposobienie, ale prawda jest taka, że w Chrystusie ona jest nowym stworzeniem. Więc jeśli mówisz ludziom, co z nimi nie tak, albo czego w nich nie lubisz, nie mówisz im prawdy o nich, ale mówisz im prawdę. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Poznaj prawdę, a ona cię wyzwoli. Mówienie prawdy nad kimś nigdy jej nie wyzwoli. Właściwie to jeszcze bardziej związuje ją w tym problemie. Mówienie prawdy w miłości jest mówieniem, słuchaj człowieku, ty nie musisz już tego robić, bo to jest to, kim jesteś. I mówisz mu o jego tożsamości. Bo to jest ta rzecz u Pana. Ilekroć On jest z Tobą połączony, ale z połączony jest On na zawsze. Ma wgląd w Ciebie, patrzy na Ciebie w duchu, a nie na to, jak się zachowujesz. On zawsze mówi do Twojej tożsamości. On zawsze mówi do tego, kim jesteś. Mówi Ci, jesteś persona. Objawia Ci to, jak jesteś poznany w niebie. To jest sposób, w jaki do Ciebie mówi z tamtego punktu widzenia. On zawsze mówi do ciebie z twojej tożsamości. Zawsze. To jest On. Taki właśnie jest. Odpowiedzialność to nie nazywanie ludzi na zewnątrz od tych rzeczy, ale w nich, w prawdziwej tożsamości. Odpowiedzialność mówi, nie musisz robić tego. To jest to, kim jesteś. Zapomniałeś, zapomniałeś, ale to jest, kim jesteś. Musimy to wiedzieć. Masz przyjaciół? Ja mam wszystkie prodostwa dotyczące moich przyjaciół. Mam kopie, mam akta na temat moich przyjaciół. Mam. To jest zamierzone. Więc gdy widzę moich przyjaciół, gdy się z czymś zmagają, idę do mojego gabinetu, biorę akta i szukam i ich proroctw. I wykonuję telefon. Hej, stary, właśnie to ja myślałem i czytam te proroctwa, jakie miałem dla ciebie. No wiesz, 10 lat temu, pamiętasz je? I uderza mnie myśl, gdy czytam to proroctwo, że to jest to, co Bóg czyni właśnie teraz w twoim życiu. I zbliża się Jego zaopatrzenie. I oczekuj rezultatu. To jest przyjaciel. Yeah? And what am I doing? Więc co ja robię? Mówię prawdę w miłości. Mówię, hej, nie musisz się przejmować tym, bo masz zaopatrzenie tam. Nie musisz się troszczyć, bo jest to załatwione. Co za obietnica? <grywa> Więc mówienie komuś prawdy w miłości znaczy powiedzenie mu czegoś o nim, co go uwolni od jego zachowania, które jest nieboże. Taki właśnie jesteś. Wiedzieć to, jak jesteśmy poznani w niebie, jest bardzo ważne, by stać się takimi tu na ziemi. Jak jesteś poznany w niebie, to jest twoja persona. To jest ten obraz, jaki Bóg stworzył cię na obraz Jezusa. Wszyscy musimy się odmienić, stać się jak Jezus, trwać w Nim i uczyć się być jak On. Gdy Bóg dał ci tę obietnicę, gdy ogłosił cię personą, mówiąc, tak cię widzę w Nim, więc muszę wszystko w twoim życiu ustawić w jednym szeregu z moim przeznaczeniem. I Twoja osoba rośnie w siłę w zmaganiach. Pierwszą przeszkodą na drodze są Twoje własne negatywy. Twoje własne negatywy o Tobie samym, Twoje własne negatywy o otaczającym Cię świecie, Twoje własne negatywy na temat Pana, Królestwa, Twoje własne negatywy wikłające Cię w niedowiarstwo, wątpliwości i tego typu nonsensy. Persona jest zaprojektowana, by aktualizować, kim jesteś w duchu. Słuchaj, Bóg działa przez spotkanie, ale również działa przez proces. Bóg da Ci pełne spotkanie, doświadczenie jego objawienia, a potem da Ci proces przepracowania tego, by ugruntować to jako styl Twojego życia. Nie ma wzrostu w duchu bez procesu i spotkania. To paradoks. Potrzebujesz obu. Aktualizacja to spotkanie, które prowadzi cię do procesu. To tak jak z proroctwem, które jest spotkaniem i startuje twoje pozwolenie. Spotkanie prowadzi do procesu. Albo możesz iść do procesu, co zaprowadzi cię do miejsca spotkania. Tak czy siak, obie rzeczy są częścią twojego życia. Proces jest serią kroków, w których poruszamy się w odniesieniu do tego, kim jesteśmy i kim Bóg chce być dla nas. To proces, który czyni cię bogatym. Bo proces uczy cię, jak być w relacji z Bogiem na każdej płaszczyźnie swojego życia. To jest klucz. Jeśli chcesz wzrosnąć szybko, musisz kochać się uczyć. Musisz pokochać uczenie. Musisz się nim radować, jakkolwiek przybiera formę. Więc nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś mnie krytykuje. Jeśli jest w tym jakaś prawda, po prostu będę się cieszył z nauki. Bruk będzie robił częste błędy. Więc kiedy On mnie atakuje, zawsze odnoszę z tego korzyść. Dlaczego? Bo taki jest Jezus. On wszystko odwraca do góry nogami. My nie przeżyjemy w tym życiu ucząc się prosperować. Ludzie powiadają, jak idziesz przez piekło, idź szybko. Jezus jest jedyną osobą, która przeszła przez piekło i królowała, bo wyszedł i wziął w niewolęńców. Przed sam, ale nie wyszedł sam. Więc jest coś w życiu w duchu. Życie w duchu to uczenie się, by królować, a nie by dotrwać. Życie w duchu to wykorzystywanie wszystkiego, co robi wróg. To się nazywa zemsta. Widzisz, Izajasza 61 i obietnice Jezusa pełne przychylności i zemsty. Czym jest zemsta? Zemsta to to, gdy Bóg cię uwalnia w jakiejś dziedzinie i robi to tak cudownie, dając świadectwo, co Bóg robi dla ciebie. A świadectwo daje ci automatycznie moc i pozwolenie, by iść i uwolnić kogokolwiek innego z tej samej rzeczy, od której ty byłeś presją. Więc twoje świadectwo jest tak naprawdę początkiem twojej służby. Więc jeśli nie wiesz, jakie jest twoje powołanie, po prostu powiedz twoje świadectwo, z czego Bóg cię zbawił, z czego Bóg cię wyzwolił, gdzie, kiedy i z czego Bóg cię uwolnił. Masz teraz służbę w tej samej dziedzinie. Więc jeśli jesteś uwolniony z raka, z co? Każda ofiara raka może zostać uwolniona w twoim otoczeniu. Ponieważ twoje świadectwo daje ci automatycznie autorytet. I dlatego, że Bóg zrobił to dla mnie, mam wolność w tej dziedzinie i mam moc od Pana, by być zdolny, by udzielić tej samej wolności komukolwiek, kto ma podobny problem. Więc Twoje świadectwo jest początkiem Twojej służby. I za każdym razem, gdy kogoś uwalniasz, to zemsta. Tak jest układ. Wróg musi żyć, by żałować, że kiedykolwiek z tobą zadarł. Musisz w niego uderzać. I znowu, i znowu, i znowu. Musisz rzucić mu nosa. A to generuje nasze aspiracje i dążenia w Królestwie. Możemy uwalniać wielu ludzi z tego, co nas zniewalało. I Bóg będzie cię posyłał jak, jako doskonały prezent. Ponieważ masz tę wolność, żyjesz w niej, to twój styl życia. Nie musisz pytać Boga, czy to OK. Twoje świadectwo daje ci automatyczny autorytet, wpływi znaczenie w królestwie. Tak to działa. Zostajesz uwolniony przez Bożą moc, więc masz moc, by udzielać jej innym. Persona jest zaprojektowana, by aktualizować to, kim jesteś w duchu. Żeby to zrobić, musisz bombardować to, kim nie jesteś. I wchodzisz w proces twojego rozwoju. Są rzeczy w Twoim życiu, które Pan bardzo chciałby zmienić. Twój najlepszy przyjaciel mówi Ci to samo. Bóg nigdy się nie zmienia, ale nie przeszkadza Mu to zmieniać tych wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Pan kocha Cię zbyt mocno, by pozostawić Cię takim, jaki jesteś. On jest naprawdę podekscytowany następnym sezonem na zmiany w Twoim życiu. A Duch Święty zaciera ręce z radością, rozgląda się po Twojej otaczającej Cię przestrzeni. Mam tych kilku ludzi, którzy pragną zmian, a teraz oni chcą współpracować ze mną. To wspaniałe, ponieważ jestem w tym genialny. Nie możesz zmienić twoich negatywów przez naukę stawania się bardziej pozytywnym To nie jest program samopomocy Najlepszym sposobem na unicestwienie twoich negatywów jest ignorowanie ich Wejdź w twoją personę i uznaj to, jak Bóg na nią patrzy i gdy uznasz to, jak Bóg cię postrzega, te negatywne rzeczy natychmiast zaczną znikać. Ale są rzeczy z naszej przeszłości, historii, wychowania i tym podobnych rzeczy, które oskarżają nas w teraźniejszości, ponieważ zaadoptowaliśmy je jako nasz styl życia. I to są te rzeczy, które Bóg chce wywalić z nas jako pierwsze. Ty wiesz, zaoptywowałeś jakieś postawy, stereotypy o sobie samym. Więc jak uczymy się, jak odejść od tych wszystkich rzeczy? Bóg kocha twoją tożsamość. Bóg kocha ci mówić, kim jesteś, bo to są proroctwa. Wprowadzając cię w prawdę o tobie samym. On tak odnosi się do ciebie zawsze w ten sposób. My potrzebujemy Jego powołania w naszej osobowości. Więc On chce dać personę z nieba to, jak jesteś poznany. I wtedy twoje osobiste negatywne problemy powstają, by się spotkać razem. Podam przykład za moment. Negatywy wychodzą, ponieważ te negatywy wzięły nas w posiadanie na własność. Więc Bóg, oświadczając o to, jak Cię widzę, kładzie na Tobie pieczęć Jego własności na Twoje życie. Zatem musimy wyrzucić poprzedniego właściciela. To jest nic innego jak to, gdy moc mocniejszy zwycięża mocarza i rozdaje jego łupę. Co jeśli mocosz w Tobie to Twoje negatywy, które wzięły Cię na własność? Co jeśli to strach, nieśmiałość? Co jeśli to obawa i troska? Co jeśli to nabrało już takiego poziomu, że Bóg chce to załatwić raz, dwa? Gdy ta moc negatywów podnosi się, gdy Bóg stawia przed Tobą jakieś wyzwanie, natychmiast Ty zaczynasz mówić, ale ja nie potrafię, usprawiedliwiać to mnóstwem argumentów. Oczywiście każdy z Was jest daleki od tego. Twoją pierwszą reakcją jest wyrażenie negatywów. Twoim zadaniem jest przeniesienie tych negatywnych rzeczy poza nasz system. I twoja persona stawia ściany oddzielającą cię od wrodzonych negatywów. Negatywy mogą na przykład znaczyć, że myślisz jak ofiara, że zmagasz się z poczuciem niskiej wartości, że jesteś pełen osądu i uprzedzeń, może zbyt ostrożny i strachliwy, może łatwiej ci żyć w trosce niż w zaufaniu. Może masz skłonność do zamartwiania się czymś niż wierzyć Bogu. Albo jesteś niezdecydowany i pesymistyczny. Może to się już tak bardzo, że przeszło w sarkazm i ranie. Masz cyniczny obraz samego siebie, świata Kościoła i innych ludzi. Może założyć maskę i czujesz się lepszy od innych. Albo jesteś obrażalski czy nerwowy. Być może masz lęk przed ludźmi, albo lęk przed tym, że jesteś niedobry. Albo lęk przed tym, że się wygłupisz, lub coś utracisz. Ewentualne sytuacje, czy okoliczności nie śmielają cię. Może jesteś skłonny do oszukiwania samego siebie, do błędnego postrzegania innych i siebie. Może czujesz się nic nie wart, albo jesteś zbyt pochłonięty samym sobą, a przy tym przestraszony, zniechęcony. Może dostałeś w kość od ludzi. Jedyny rezultat, jest taki, czym więcej doświadczasz porażek, tym mniej wiesz na temat zwycięstwa. Negatywna osobowość. Czasami jest to produkt środowiska, w którym się wychowaliśmy, świata, w którym żyjemy i wszystkich tych rzeczy. Ale wszystko to już jest zrobione. Słabość to przeszłość. Presja się skończyła. Wroga siła została sprowadzona pod nasze stopy. Nie może nic zrobić z tym, kim jesteśmy w Królestwie. Bardzo ważne jest, że pozbywamy się tego wszystkiego, bo to już nigdy więcej nie jest tym, kim jesteś. Prawda jest taka, że to wszystko już należy do Jezusa. On za to zapłacił. On nie umarł dla ciebie. On umarł jako ty. Nie umarł tylko za grzech, jego wpływ, on umarł za te wszystkie negatywy. On umarł za te wszystkie osobiste rzeczy, które pracują przeciwko Tobie, które Cię dołują i ściągają wstecz. Które trzymają Cię bardziej w przeszłości niż w przyszłości. On umarł za wszystkie Twoje negatywy, wszystkie Twoje troski. To znaczy, że troski nie należą już do Ciebie, ale do Niego. Wiesz, że musisz je oddać? Te wszystkie negatywne rzeczy, których Ty nie chcesz, których Twoje dzieci nie chcą, Twoi przyjaciele nie chcą, Jezus za nie zapłacił. Należą do Niego. Musisz Mu je oddać. Biblia mówi, że stajesz jak Chrystus. Dotyczy to absolutnie wszystkich, konsekwentnie współpracujących z Bogiem, którzy chcą oczyścić się z tych rzeczy, których nie chcą i których On nie chce widzieć. Co się dzieje, gdy garniesz, jak Bóg cię widzi, to jesteś uwolniony od przeszłości i stajesz się przyszłością. Przeszłość to to, gdy podlegasz temu, co było. w Przeszłości, historii, wychowaniu, czemukolwiek, co przychodzi do Twojej teraźniejszości i powstrzymuje Cię przed całkowicie zdaniem sobie sprawy z prawdziwej przyszłości z Bogiem. Krzyż uwolni Cię od bycia w przeszłości. I to jest ta różnica między bagażem a angażem. Yeah? Jak wiele razy ktoś said, mówił o tobie, oh, you, oh, well, on nosi jakiś bagaż. Pamiętam, jak kiedyś ktoś ze mną rozmawiał o mojej przyjaciółce, wyrażając się, no wiesz, ona ma jakiś bagaż. A ja powiedziałem, nie uważam, że ona nosi jakikolwiek bagaż. Uważam, że Jezus sprawił, że bagaż przepadł. Ona nie nosi bagażu, ponieważ bagaż należy do starej natury, która jest umarła. Więc co jeśli ona już nie ma bagażu? Co jeśli ona ma angaż, który do niej nie dotarł? O to właśnie chodzi. drug chce, żebyś miał bagaż. To jest tak, jakbyś jechał na wakacje i twój bagaż jest spakowany przez kogoś, kto ci naprawdę nienawidzi. So Przyjeżdżasz na upalną Florydę, hotel, do hotelu na plaży, wchodzisz do pokoju, otwierasz balkon, widzisz the ocean, the piękne słońce, you otwierasz walizkę, pewne kobine zanów narciarskich. <laughs> Każdy z Was tutaj <laughs> ma historię. Tak? Niektórzy z was grali rolę we własnej historii. Jeśli twoje życie byłoby filmem, nie miałbyś głównej roli. Byłbyś statystą. Grałeś niewielką rolę we własnej historii. Jeśli jesteś w swoim życiu zdominowany przez innych ludzi, twoje życie krąży wokół innych, tak naprawdę nie masz życia na własność. Zależysz od innych. To grasz maleńką rolę we własnej historii. To nie jest to, kim jesteś. Mam na myśli, że żyjesz przyszłością. Masz swój bagaż. To znaczy, że pozwalasz innym ludziom mieć wpływ na to, na co ty sam powinieneś wpływać. To nie jest to, kim jesteś. To jest tak... Jakbyś, będąc na lotnisku, nigdy nie brał ze sobą bagażu. Tymczasem idziesz na lotnisko i ulegasz iluzji zmartwień. Przykleiłeś się do bagażu, na karuzeli, Numer cztery, która jest zaraz obok ruchomych schodów idących do odprawy biletów. Na tych schodach stoi Jezus, trzyma bilety na z, Twoje nazwisko, macha i chce Cię dać. A Ty stoisz na karuzeli z bagażami. Stawisz na tej karuzeli, kręcisz się, zadowolony, masz do Jezusa, mówisz, "Będę znowu za minutkę, Wjeżdżasz przez tą małą bramkę, a zaplaczę, a potem z powrotem przez bramkę i znów widzisz Jezusa. Jesteś taki szczęśliwy, że znowu jesteś w Jego obecności, nie uświadamiając sobie, że Twoje życie zmierza do nikąd. Jesteś na karuzeli, bagażowej, że na lotnisku, w łodzie podróży i nigdy, nigdzie nie wyruszasz. Co jeśli nie masz żadnego bagażu? Co jeśli masz angaż, który jeszcze do ciebie nie dotarł? Gdy Bóg daje ci proroctwo, daje ci angaż, Daje ci bilet w podróż. Daj ci bilet, byś wsiadł i pojechał tym pociągiem. Wkłada coś do twojego życia i mówi, od teraz to należy do ciebie. Chcę, by to było twoje, byś to zachował, bo jesteś wyjątkowy tym, kim jesteś. I to, do czego cię powołałem. Więc oswabadzam cię z bagażu i z Zabieraj swój tyłek tam, gdzie kieruje cię bilet. Musimy określić główną rolę. Mamy wiele do zrobienia. Mamy wiele miejsc do odwiedzenia.